jego stolicą była Warszawa po 1815 roku. Oficjalna nazwa Królestwo Polskie, Carstwo Polskoje, Królestwo Kongresowe, potocznie Kongresówka, czyli państwo powstałe na mocy Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku, połączone Unią Personalną z Imperium Rosyjskim do 1832 roku. Każdy car miał być jednocześnie królem Polski. Kongresówka. To państwo czy państwo na niby, pół niepodległość. Do początku lat 30. XIX wieku, ta granica jest związana z Powstaniem Listopadowym, kongresówka miała swoją konstytucję, sejm, wojsko, monetę, szkolnictwo, językiem urzędowym był język polski. Później do 1918 roku była już włączona do Imperium Rosyjskiego, pozbawiona konstytucji zastąpionej przez statut organiczny. W kwietniu 1883 roku nazwana przez cara Aleksandra III krajem nadwiślańskim. To było 20 lat po wybuchu kolejnego polskiego powstania styczniowego, również przegranego. Ale dziś o kongresówce, czyli doświadczeniu polskiego państwa pod Berły, w okresie 1815-1830 nazywanym w historii okresem złudzeń przedlistopadowych. Dlaczego? Historia Żywa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 Kurier warszawski, pojawił się taki tytuł w kongresówce, powstała ta gazeta w 1821 roku, w swoim pierwszym numerze zamieścił takie oto słowa. Burze, które całą Europę wstrzęsły, nie pominęły Warszawy, lecz to ognisko ducha publicznego Polski, które dochowując dawnego do narodowych swobód przywiązania, wyniesione znowu zostało na dostojność stolicy królestwa. Z drugiej jednak strony Polacy zmieniali słowa hymnu królestwa. Utwór zamówił wielki książę Konstanty i zamiast śpiewać naszego króla zachowaj nam panie, nasi przodkowie śpiewali naszą ojczyznę racz nam wrócić panie. Jak tłumaczyć sprzeczne odczucia naszych przodków sprzed wieków? Troszkę już o tym mówiliśmy w czasie poprzedniej naszej audycji, kiedy mówiliśmy o samych narodzinach Królestwa Polskiego i o tym, że z jednej strony były one przyjmowane przez znużoną, zmęczoną ludność centralnego obszaru ziem polskich z ulgą jako jakaś stabilizacja, stabilizacja w dodatku na warunkach względnie korzystnych po przecież przegranej stawce na Napoleona, kiedy księstwo warszawskie runęło jak domek z kart pod uderzeniem potężnej armii rosyjskiej. Okazało się, że jednak jakaś forma państwowości polskiej i to nawet w dodatku z nazwą, jakiej brakowało księstwu warszawskiemu, z nazwą Polska, Królestwo Polskie pojawia się na mapie, okrojone, to prawda, ale to państewko na obszarze ponad 120 tysięcy kilometrów kwadratowych było zawsze jakąś namiastką, niepozbawioną nadziei na poszerzenie wewnętrzne, o czym zapewniał car Aleksander i w tekście Konstytucji przez siebie nadanej Królestwu, że taka możliwość istnieje czyli poszerzenia go na ziemię, na wschód od Bugu, położone, a zagarnięte w pierwszych trzech rozbiorach przez Rosję. No i powtórzy to w roku 1818 w czasie wizyty w Warszawie z okazji Sejmu. A więc te nadzieje na pewno występowały i stąd szczerość chyba słów, które Alojzy Feliński napisał właśnie w tym śpiewanym przez nas do dziś hymnie, jednym, można powiedzieć, z hymnów narodowych Polaków od tamtego czasu, w którym raz śpiewamy ojczyznę wolną pobłogosław Panie. Oryginalnie było to, tak jak pani powiedziała, naszego króla pobłogosław Panie, czyli Aleksandra I. To znów śpiewamy ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie, kiedy czujemy się zniewoleni. I między dwiema skrajnościami oscylowały także wrażenia, poczucie dużej części społeczeństwa, czy raczej elit społecznych Królestwa Polskiego, bo dla chłopów kwestia niepodległości nie miała zasadniczego znaczenia. Ale mówimy o elitach społecznych, o tych, którzy abonowali pisma, którzy uczęszczali na założone właśnie wyższe uczelnie, którzy żyli życiem publicznym, bardzo aktywnym, bardzo żywym w Królestwie Polskim a była to grupa wyjątkowo liczna, choćby już ze względu na fakt liberalnej konstytucji, która dawała duże prawa wyborcze. Około 2% ludności Królestwa Polskiego miało pełne prawa wyborcze. Ktoś się żachnie, jak to 2%, to śmiesznie mało, ale w żadnym kraju na kontynencie europejskim żadne społeczeństwo nie dysponowało w szerszym zakresie prawami obywatelskimi niż właśnie Królestwo Polskie. Te 2% to było bardzo dużo. I o paradoksie, panie profesorze, konstytucja była oparta o Konstytucję 3 Maja oraz o Konstytucję Księstwa Warszawskiego, którą napisał dla księstwa sam Napoleon. Tak, była w pewnym sensie kompromisem stworzonym faktycznie przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego ale formalnie podyktowanym przez cara Aleksandra I. I ta właśnie kompromisowość, powiedziałbym, między nadziejami na, na odbudowę niepodległej Polski po prostu, a realiami kraju, który przegrał przecież swoją stawkę polityczną na Napoleona i doświadczył bardzo ciężkiego losu kraju wielokrotnie okupowanego, przez który przetaczały się wojny, zwłaszcza między 1806 a 1813 rokiem, w bardzo niszczycielski sposób. Otóż między tymi dwiema skrajnościami, znużeniem, zmęczeniem, a nadziejami na odzyskanie niepodległości oscyluje jakby temperatura polityczna w Królestwie Polskim. Nowe otwarcie, powstanie Królestwa Polskiego wydaje się wróżyć spokój w kongresówce. Czy to znaczy, że trudno doszukiwać się tu politycznej gorączki? Ta temperatura z początku wydaje się łagodna, wydaje się wróżyć spokój, no bo po wstrząsach epoki napoleońskiej możliwość urządzania własnego państwa wydawała się ogromnej większości elit społecznych królestwa po prostu dobre. To był zresztą trudny czas także ze względów gospodarczych. To był czas bardzo dużej dekoniunktury na produkty rolne, a eksport produktów rolnych był podstawą wciąż. Brytyjczycy postawili wysokie cła zaporowe na wóz zboża i możliwość eksportu polskiego zboża bardzo zmalała. Rozwija się wobec tego nowa produkcja, niezmiernie ważna. Myślę, że właściwie w historii Królestwa Polskiego może ten aspekt całkowicie nam umykający podkreślić trzeba najmocniej. To jest czas zwycięstwa uprawy ziemniaka, a bez ziemniaka nie byłoby rewolucji demograficznej drugiej połowy wieku XIX, to znaczy nie byłoby wielkiego wzrostu ludności, która przestała umierać z głodu. Ostatni wielki głód przypadnie na 1846 rok, ale to właśnie upowszechniony w okresie Królestwa Kongresowego ziemniak, stanie się źródłem, no można tak powiedzieć, rozrostu narodu polskiego. Więcej ludzi się rodziło i przeżywało, niż umierało przedwcześnie z powodu niedoboru środków spożycia. Można by się zastanowić, od czego zaczyna się nasza literatura romantyczna. To jest też ten okres, przecież okres Królestwa Polskiego. Wszyscy kojarzymy 1822 ballady i romanse. Adama Mickiewicza, przełomowe dzieło, wydane co prawda w Wilnie, a nie w Królestwie Polskim, ale Wilno było tak samo polskie w sensie życia kulturalnego wtedy jak Warszawa. Ale pięć lat wcześniej, przed balladami i romansami, napisał ten sam autor, Adam Mickiewicz, młodziutki wtedy, zaledwie dziewiętnastoletni, dziełko, które jakoś słabo utrwaliło się w naszej pamięci, a może właśnie powinno. Kartofla nosi tytuł. To debiutanckie dzieło Adama Mickiewicza i jest swego rodzaju epopeją znaczenia poczciwego ziemniaka dla, no właśnie, dla świata. Bystry z niego obserwator zauważył to w lot, panie profesorze, że królestwo tak kongresowe zaczęło kartoflem stać. Tak, że ziemie polskie zaczęły kartoflem stać wtedy, ale odchodząc już może od tego anegdotycznego, ale bardzo ważnego w istocie elementu historii nowej uprawy, która miała też swoje skutki uboczne, dodajmy, no jednak rozwinęła się produkcja alkoholu w następnych latach. Wracając jednakże, powiedzmy od razu, że Królestwo Kongresowe było, okazało się, wzorem gospodarności. I to jest niewątpliwie coś, co należy zapisać na stronie zdecydowanych plusów historii tej epoki. To jest przecież czas, kiedy Stanisław Staszic, Starzejący się, wybitny niegdyś publicysta okresu Sejmu Czteroletniego, teraz działacz gospodarczy organizuje takie społeczne towarzystwo chrubieszowskie, wzajemnej pomocy chłopów w dobrach, które do Staszica należały, wzór takiej spółdzielczości, można powiedzieć, chłopskiej, zapewniający nawet możliwość wyższego wykształcenia dla najzdolniejszych dzieci chłopskich, ubezpieczenie od pożaru i szereg innych działań, które pomagają po prostu przez wspólną organizację ludzi radzić sobie lepiej z trudnościami życia codziennego, ale przecież Staszic zaczyna ten okres Królestwa Kongresowego od wydania dzieła o ziemiorództwie Karpatów, a więc od takiego geologicznego studium tego, czym dysponuje polska ziemia, z czego można budować jej bogactwo w przyszłości. Staszic także planuje rozbudowę Zagłębia Staropolskiego oparcie na tym historycznym ośrodku przemysłowym na ziemiach centralnej Polski nowego rozwoju ekonomicznego w warunkach XIX-wiecznych z wykorzystaniem maszyn parowych z sensowną ideą połączenia zarówno wydobycia ród i eksploatacji chód, po prostu tworzeniem nowoczesnego przemysłu na terenie królestwa. Właśnie o to chciałam tak. zapytać, bo mówi się, że te 15 lat królestwa po Kongresie Wiedeńskim to jest okres znaczącego rozwoju przemysłów metalurgicznego, górniczego i włókienniczego i to ojcem industrializacji nazywa się... Jednak księcia Franciszka Xaverego druckiego lubeckiego który był ministrem skarbu Rady Administracyjnej. Trudno nie podziwiać tego kipiącego energią człowieka. Przypomnijmy, że swoją karierę polityczną zaczynał on jeszcze wcześniej, przed Wielką Wojną Napoleona z Aleksandrem I, kiedy Drudzki-Lubecki oferował się jeszcze na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego carowi Aleksandrowi jako wykonawca idei pewnej autonomizacji dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, stworzenia korpusu litewskiego na tym obszarze. A więc był to człowiek pełen pomysłów politycznych i wszelkich innych. Karierę w Królestwie Polskim Rozwinął w pełni od 1821 roku, kiedy przyjął bardzo mało wdzięczny urząd ministra skarbu. Bo królestwo było wtedy obciążone ogromnymi długami. Długami wynikającymi z podziału zobowiązań po rozgraniczeniu, po kongresie wiedeńskim, z Prusami, z Rosją. To wszystko położyło się ogromnym brzemieniem na bilansie płatniczym królestwa, a potrafił tak znakomicie zreorganizować służby podatkowe w szczególności, pilnując bardzo ściągania zaległości podatkowych. No troszkę jak teraz cieszymy się ze wzrostu ściągalności podatku VAT. Coś podobnego zrobił Franciszek Drudzki-Lubecki na jeszcze większą skalę po 1821 roku z podatkami w Królestwie Polskim i doprowadził w ciągu zaledwie 9 lat do 1830 roku do niezwykle radykalnego naprawienia bilansu handlowego Królestwa skarb zapełnił się do niebywałego zupełnie poziomu 80 milionów złotych, ale to nie było gromadzenie pieniędzy do skarpety, że tak powiem, skarbowej, ale było ich niezwykle umiejętne inwestowanie. drucki lubecki rozumiał, że podstawą nowoczesnej gospodarki jest kredyt i pieniądz. Stąd wspomaga uruchomienie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, bezcennego dla oddłużania znajdujących się w kryzysie majątków szlacheckich. Ale, co jeszcze ważniejsze, tworzy w 1828 roku Bank Polski. Bez Banku Polskiego wielkie inwestycje przemysłowe, o które pani pytała, nie byłyby możliwe. Stąd właśnie późniejsza nazwa Huta Bankowa. Ona zostanie już zbudowana po Powstaniu Listopadowym, to przykład właśnie takiego długofalowego działania. To są także ściągane przez niego inwestycje zagraniczne. Fabryki związane z przemysłem włókienniczym, tkackim, pabianice. Łódź zaczyna swoją karierę wtedy. I także przemysł ciężki związany ze stworzonym niemal od podstaw przez Franciszka Ksawerego druckiego lubeckiego Zagłębiem Dąbrowskim. To jest jakby konkurencyjne powoli w stosunku do Śląska zaplecze przemysłowe na ziemiach polskich, tyle że akurat w granicach Królestwa Polskiego. To jest prawdziwy bum gospodarczy umiejętnie stworzony przez człowieka bardzo zapobiegliwego, który chciał w ten sposób tworzyć podstawy realnej niepodległości. Bo to był początek właściwie zadania, jakie zostało mu postawione przez cara. Jeżeli nie naprawi skarbu w 1821 roku, to trzeba pozbawić królestwo wielu formalnych prerogatyw jego odrębności od Rosji, bo widocznie królestwo do życia się nie nadaje, jeżeli nie potrafi stanąć na nogi ekonomicznie. I Drudzki-Lubecki pokazał, że królestwo może stanąć na nogi ekonomicznie. O Królestwie Polskim, tak zwanej kongresówce, czyli doświadczeniu polskiego państwa pod berłem cara, mówi profesor Andrzej Nowak. Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask żalem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka, jak rzeka płynie, umnosząc przeszłość tamte dni, choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie, umnosząc sprzeczność tamte dni. żywa. Można by żartobliwie podsumować ten okres, że to była Polska w budowie, no bo przecież produkcja rolnicza, przemysł, rozwijały się miasta, no właśnie w tych miastach rozpoczęto nowoczesną urbanizację, no bo uporządkowano urbanistycznie Warszawę, przebudowano Kalisz, także rozpoczęto inwestycje komunikacyjne, zaczęto budowę sieci bitych dróg, uspławienie rzek, budowę kanału Augustowskiego i tylko w piętnastoleciu istnienia Królestwa do 1830 roku to może być szokujące i zdumiewające. Tak, ten bilans jest rzeczywiście godny podziwu, bo przecież nawet jeśli przejdziemy się przez sam środek Warszawy, zobaczymy ile śladów pozostawionych do dziś ważnych dla nas, dla naszej tożsamości, śladów nie tylko tych materialnych, związanych z przemysłem, ale choćby takich symboli jak pomnik księcia Józefa, Dłuta, Bertela, Torvaldsena, czy pomnik Kopernika, to wszystko właśnie wtedy, w końcówce lat dwudziestych pojawia się w Warszawie. Ale oczywiście trwałe ekonomiczne znaczenie mają takie inicjatywy, o których pani redaktor wspomniała, jak kanał augustowski łączący do rzeczy Wisły z do dorzeczem Niemna, niezwykle ważna droga dla gospodarki. Ale to jest także przecież okres, kiedy to ożywienie gospodarcze i ożywienie ducha narodowego razem połączone dają takie rezultaty jak rozwój uczelni wyższych. Bo Znakomicie działa założony przez Aleksandra I Uniwersytet Warszawski, który staje się drugą praktycznie co do wielkości uczelnią na ziemiach Polski. Największy był Uniwersytet Wileński wtedy u szczytu rozkwitu sięgający mniej więcej ponad tysiąca studentów w skali roku. Uniwersytet Warszawski w 1830 roku będzie miał blisko 700 studentów. Kiedy Uniwersytet Jagielloński miał ich może 200, było także sporo studentów w Lwowie. A więc mamy Uniwersytet Warszawski. Mamy stworzony w Warszawie no niezwykle ważny znów nie tylko dla naszej, ale dla światowej kultury ośrodek, a mianowicie konserwatorium konserwatorium, z którego korzystać mógł Fryderyk Chopin z tego środowiska, które od 1821 roku w Warszawie wokół Józefa Elsnera się tworzy. Jest także Instytut Politechniczny skupiający szkolenie fachowców. Jest jeszcze Instytut Agronomiczny, który powstał w tym samym czasie co Uniwersytet Warszawski, czyli rok po powołaniu kongresówki w 1816 roku. I ów Instytut Agronomiczny był pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie wyższą szkołą rolniczą. Tak właściwie można by jeszcze... Do powiedzieć tutaj bardzo ważny rozwój medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. To była jedna z dwóch podstaw działania tej nowoczesnej szkoły wyższej obok szkoły prawa, a więc wszystko to, co potrzebne rozwojowi nowoczesnego państwa i nowoczesnego społeczeństwa poprzez znakomitych uczonych z wszelkich dziedzin, którzy jeśli nie na Uniwersytecie Warszawskim, to na działającym równie świetnie Uniwersytecie Wileńskim do 1823 ten rozwój w każdym razie znakomicie przebiegał, mogli swoje talenty rozwijać i odkrywać. Bardzo chwalimy ten okres 15 lat Królestwa po Kongresie Wiedeńskim po 1815 roku, ale jeżeli chodzi o realizację zapisów Konstytucji, to jednak tak z perspektywy można powiedzieć, że Konstytucja była na stole, ale bat był pod stołem. Pan profesor wielokrotnie używa słowa państwo. Ja zapytałam, czy to było państwo, czy państwo na niby? Jak rozstrzygniemy te kwestie po tych licznych pochwałach? Tu właśnie wracamy do tego oscylowania nastrojów opinii politycznej temperatury w Królestwie Polskim. Do 1818 roku nadzieje na to, że Królestwo będzie się umacniało, mogły przeważać. Wizyta Aleksandra na Sejmie w 1818 roku przebiegła w bardzo entuzjastycznym nastroju, właśnie łącznie z tą zapowiedzią mglistą, ale jednak rzuconą wtedy, że wciąż rozważa Aleksander rozszerzenie królestwa na tereny wcześniejszych zaborów rosyjskich w stronę Wilna, Krzemieńca. Dla tych świadomych politycznie mieszkańców królestwa to była kwestia niezwykle istotna. Czy mamy się zadowolić państewkiem, które nawet jeśli realnie działa, nawet jeśli ma coraz lepsze instytucje, to jednak kończy się na wschodzie, na Bugu, a pamiętamy przecież doskonale, jak wyglądały granice Rzeczpospolitej. Czy mamy się pogodzić z tym, że Wilno jest w innym kraju, w Cesarstwie Rosyjskim, a my jesteśmy w Królestwie Polskim? Przecież i tu i tam mówi się po polsku ta przepaść, choć rysuje ją w złośliwy sposób Adam Mickiewicz w scenie z salonu warszawskiego w swoich dziadach. Pamiętają państwo na pewno to pytanie o to, co tam na Litwie się dzieje, jakby to w Chinach dalekich było ale nie wszyscy tak myśleli. Raczej myślano zupełnie inaczej o tym zagadnieniu, że przecież to jest też część tej samej Polski. Dlaczego ona ma być oddzielona od nas? A więc nadzieja na to, że uda się połączyć królestwo z resztą zaboru rosyjskiego, dużo większą resztą zaboru rosyjskiego, to był bardzo ważny wskaźnik tej politycznej temperatury. Ona zaczyna wzrastać pod koniec pierwszego pięciolecia Królestwa Polskiego w związku ze zmianami politycznymi na mapie całej Europy. To jest czas, kiedy tworzą się konspiracje studenckie w Niemczech, w różnych krajach wybuchają bunty także w osadach wojskowych, w Rosji pojawiają się także rewolucje na południu Europy, w Neapolu, w Hiszpanii i car Aleksander wyraźnie zmienia swoje nastawienie z Takiego flirtu z liberalizmem, na chęć stawienia czoła wszelkim zaburzeniom, wszelkiemu fermentowi politycznemu, który w Europie, a już zwłaszcza w jego państwach, występuje. I echo tego błyskawicznie dociera do Królestwa Polskiego. 1819 rok kreatura Aleksandra, namiestnik zajączek, zwany generałem Arbuzem, decyduje się wprowadzić cenzurę prewencyjną wydawnictw ciągłych czasopism co budzi ostrą opozycję ze strony, można powiedzieć, tych, którzy chcieli trzymać się litery prawa. Pytała pani redaktor, czy można mówić o państwie, jeżeli prawo nie jest przestrzegane. Owszem, prawo zostało złamane przez samego namiestnika, ale protest przeciwko temu złamaniu przybrał postać drogi prawnej właśnie. Na Sejmie w 1820 roku liberalna opozycja tzw. Kaliszan Wincentego i Bonawentury Niemojowskich, z nimi dwoma na czele, rzeczywiście bardzo ostro postawiła sprawę łamania konstytucji i uzyskała propagandowy sukces. Okazało się, że jednak instytucje tego państwa działają, działają w sposób krytyczny wobec prób osłabienia jego suwerenności, osłabienia działania prawa w tym państwie. A jednocześnie wtedy także narastają konspiracje, które w gruncie rzeczy istnieją już od 1817 roku. Związek Panta-Kojna na Uniwersytecie Warszawskim, Towarzystwo Filomatów, początkowo czysto samokształceniowe na Uniwersytecie Wileńskim, no i oczywiście powołane przez majora Łukasińskiego wolnomularstwo narodowe w 3 maja 1819 roku, przekształcone potem w Towarzystwo Patriotyczne. Tu głównym celem jest właśnie połączenie Królestwa z, z ziemiami litewsko-ruskimi, należącymi dawniej do Rzeczpospolitej. Pełna niepodległość Polski, zerwanie tego związku z Imperium Rosyjskim. Razem te objawy fermentu i konspiracyjnego, i spiskowego, i opozycji legalnej na Sejmie, składają się wyraźnie na podniesienie temperatury politycznej w Królestwie na początku lat dwudziestych. A namiestnicy carscy nie zrobili nic, żeby te emocje nieco gasić, tłumić? Czy już wtedy narastała nie tylko konspiracja, ale także aktywność urzędników carskich, tych, którzy mieli tego porządku pilnować, bo ochrana pojawiła się dopiero później? To bardzo ciekawe zagadnienie, dość paradoksalne, bo jak wiemy zupełnie niekonstytucyjnym elementem w realnym życiu politycznym królestwa była postać i jej znaczenie praktyczne wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza, młodszego brata cara Aleksandra który został mianowany naczelnym wodzem Armii Królestwa Polskiego i rzeczywiście traktował ją jak swoje oczko w głowie. Chciał ją znakomicie wyszkolić, był z niej bardzo dumny, no ale jednocześnie poniewierał straszliwie oficerami. Doprowadził do dramatycznego wskaźnika samobójstw wśród oficerów. Ponad 40 osób kadry oficerskiej Armii Królestwa Polskiego po prostu nie znosząc upokorzeń ze strony wodza naczelnego popełniło samobójstwo. Ale na czym polegał paradoks? Wielki Książę Konstanty miał swoją tajną policję na czele z Mateuszem Szlejem, który miał całą siatkę współpracowników, agentów, którzy starali się no, pilnie dowiadywać, co w trawie piszczy, o czym rozmawiają oficerowie, o czym rozmawiają inne wpływowe osobistości w Warszawie i w innych miastach królestwa. Ale obok niego, obok wielkiego księcia Konstantego był jeszcze... Senator Mikołaj Nowosilcow, niegdyś przyjaciel księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, teraz już zawzięty wróg polskości, a przede wszystkim bezwzględny karierowicz, który chciał swoją karierę budować, karierę przy carze, na pokazywaniu, że jest niezbędny do tłumienia nieprawomyślności polskiej i że wielki książę Konstanty nie jest w tym dziele skuteczny. I tak rodzi się paradoksalna sytuacja. Wielki Książę Konstanty oczywiście ma swoją policję i stara się no, jakby kontrolować jakiś ferment, który może powstawać w szeregach wojska, ale wcale nie zależy mu na tym, żeby pokazywać, że Polacy są buntowniczo nastawieni, że Polacy chcą oderwać się od Rosji. Wręcz przeciwnie, stara się wyciszać wszelkie informacje o spiskach, traktować spiskowców względnie łagodnie, tak, tak. Nie wiadomo ile w tym roli jego pięknej polskiej żony, która kiedy opuszczali Warszawę płakała. On też był smutny. To prawda, że zdecydował się na wielkie poświęcenie wielki książę Konstanty, poślubiając Joannę Grudzińską, polską szlachciankę, a ceną tego małżeństwa była rezygnacja z następstwa tronu, prawnie mu się należącego w Rosji, musiał formalnie wyrzec się tajnym listem prawa do tronu w Rosji poślubiwszy w obrządku katolickim tak jak chciała tego jego wybranka Joannę Grudzińską a więc książę na pewno miał słabość nie tylko do Joanny Grudzińskiej ale w ogóle do Polski do swojej przybranej można tak powiedzieć ojczyzny to za duże słowo ale do kraju z którym zżył się na pewno jednakże chyba nie tylko te sentymenty ale po prostu poczucie że teraz zwłaszcza odkąd już stracił nadzieję na tron w Rosji to jest jego kraj, tu jest jego realna władza, a zatem próba uszczuplenia tej władzy przez brata w Petersburgu będzie traktowana przez wielkiego księcia Konstantego jako niekorzystna. Paradoksalnie wielki książę Konstanty stanie się obrońcą względnej przynajmniej niezależności królestwa od cesarstwa, od Rosji, a Nowosilcow odwrotnie. Nowosilcow będzie chciał pokazać, Konstanty sobie nie radzi, Polacy oszukują go. Polacy spiskują za jego plecami, trzeba zlikwidować tę niezależność królestwa, trzeba zwłaszcza uciąć łeb hydrze polskich spisków wewnątrz samego Cesarstwa, a więc w Wilnie. I tak Nowosilco przy pomocy sieci swojej agentury, rozpętuje walkę, jak to sam określa, z nierozsądną narodowością Polską. Walkę, do której wielkim i przygnębiającym preludium jest rozprawa ze studentami w Wilnie w 1823 roku. Sprawa filomatów. Filomaci żadną wielką opozycją nie byli. Nowosilcow rozpętał do niebywałych rozmiarów ich polityczny spisek. Właściwie jaki cel osiągnął? To sprawiło, że Nowosilcow wymusił niejako dymisję na kuratorze Wileńskiego Okręgu Szkolnego. W św. święciu Adamie Jerzym Czartoryskim w 1823 roku i od tej pory zabraknie tego parasola ochronnego nad polskością, polską kulturą na wschód od Bugu, od Wilna do Krzemieńca. To był potężny cios w polskość na tych ziemiach, zadany nie wskutek powstania listopadowego. Ale dużo wcześniej. To będzie jedna z przesłanek do powstania. Polskość jest już brutalnie prześladowana na wschód od Bugu, a na zachód od Bugu w Królestwie. To jest, przypomnijmy, także czas oficjalnego osądzenia Waleriana Łukasińskiego, który został aresztowany i w 1824 roku publicznie no, upokorzony nie tylko zerwaniem epoletów oficerskich, ale przykuciem do taczek i potraktowaniem no, jak najpodlejszego kryminalisty. Łukasiński, założyciel Towarzystwa Patriotycznego, spędzi 46 lat w więzieniach rosyjskich. W najwięcej lat w najcięższym więzieniu w Szlisselburgu. To był symbol jakby tego, co czeka obywateli królestwa, bo Łukasiński był oficerem armii królestwa, nie armii rosyjskiej. I jednak został potraktowany pozaprawnie w sposób niezwykle brutalny. Mówię pozaprawnie, bo formalnie został skazany na 7 lat, a spędził, jeszcze raz to powtórzę, 46 lat w więzieniach rosyjskich. To właśnie pokazywało to narastające napięcie na początku lat 20. Napięcie, w którym rodzi się pytanie, które pani jak najsłuszniej uporczywie stawia. Czy można było traktować królestwo jako realnie istniejące państwo oddzielone od Rosji? Coraz więcej było znaków zapytania przy tej sprawie stawianych przez rzeczywistość. Moment szczególnie dramatyczny przyjdzie z chwilą, kiedy nastąpi zmiana na tronie carskim. W tajemniczych okolicznościach zmarł car Aleksander I w Taganrogu nad brzegiem Morza Czarnego i wtedy wybucha rewolucja w samym Petersburgu, powstanie dekabrystów i okazuje się, że dekabryści mają swoje kontakty, swoje związki z Towarzystwem Patriotycznym, które nadal w konspiracji istnieje w Królestwie Polski. I zaczyna się sąd nad członkami Towarzystwa Patriotycznego. Sąd sejmowy oficjalnie wydaje wyrok bardzo łagodny, a więc znów jakby sugestia Królestwo Polskie działa w sposób... Suwerenny, niezależny od zamówienia politycznego idącego od cara z Rosji, z Petersburga. Respektuje, tak, respektuje prawo. Respektuje prawo, owszem, wydaje wyrok skazujący, ale taki, że właściwie główni oskarżeni mieli już zaliczone na poczet kary areszt trzyletni i mogli wyjść na wolność za wyjątkiem najważniejszego oskarżonego. Podpułkownika Seweryna Krzyżanowskiego, który na sześć lat został skazany, ale to wszystko no, było niewiele w stosunku do wagi zarzutów, zdrady stanu, a więc elity polityczne Królestwa wydawało się w tym momencie no, jakby potwierdziły jego odrębność, wydały uczciwy, wyważony wyrok. Choć oczywiście radykałowie patriotyczni mogli być niezadowoleni, że w ogóle jakiś wyrok zapadł, ale jeszcze bardziej niezadowolony był nowy car Mikołaj I, że wyrok zapadł tak łagodny. Zgrzytając zębami jednakże przełknął ten wyrok, bo był zajęty wojną z Turcją w tym momencie i znów pytanie, czy królestwo jest w takim razie odrębne, wolne, niepodległe, czy... Zależy od kaprysu cara Rosji, który na razie nie może bardzo smarszczyć brwi, ale jak tylko uwolni swoje ręce po zwycięstwie w wojnie z Turcją, no to zrobi porządek także nad Wisłą. Pojawia się też w historii takie porównanie Królestwa Kongresowego do statusu PRL-u. Czy wydaje się panu trafne, czy nie? Przypomnijmy książkę, która chyba najmądrzej rozwinęła tę metaforę, to wielotomowa opowieść Mariana Brandysa, Koniec świata szwoleżerów, wspaniałe dzieło powstające głównie w latach 70., które czytaliśmy wtedy właśnie jako opis historii PRL-u, chociaż dotyczył Królestwa Kongresowego i tych także wybitnych postaci życia politycznego Królestwa Kongresowego, które pogodziły się z taką pół ćwierć czy jeszcze mniej niepodległością dla własnej wygody, ze znużenia, z chęci skorzystania z życia na starsze lata. Symbolem tutaj najbardziej wyrazistym był generał Wincenty Krasiński, ostatni dowódca szwoleżerów, który stanie się szczególnie lojalistycznie nastawionym przedstawicielem tej elity Królestwa Polskiego. Ale pytanie, które Brandy stawia, to jest właśnie pytanie o to, do jakiego stopnia można żyć bez powietrza niepodległości. Można żyć i duża część tego starszego pokolenia była z tym pogodzona. A jednocześnie Brandy znakomicie pokazał, że dla młodszego pokolenia, które nie żyje już w strachu związanym z doświadczeniem pokonania samego Boga wojny przez Rosję. Bo tamci oficerowie właśnie pamiętali, no byliśmy z Napoleonem i nawet Napoleon przez Rosję został pokonany. Przeciwko Rosji nigdy nie ma sensu występować, bo zawsze przegramy. Ale młodzi nie mieli tego doświadczenia, młodzi uważali jak to. Rosja zabiera nam niepodległość. Nie tylko mamy prawo, ale mamy obowiązek walczyć o tę niepodległość nawet z Rosją. Nie możemy biernie założyć rąk i czekać na to, co Rosja z nami zrobi. I to zderzenie młodych ze starymi, dwóch różnych doświadczeń politycznych, to jest, można powiedzieć, historia, która wtedy się zdarzyła i która zdarza się właściwie co jedno pokolenie, a może co kilka pokoleń w naszej historii podobnych warunkach geopolitycznych. Powolutku zbliżamy się do końca lat dwudziestych. Co takiego się stało, że w Królestwie Polskim doszło do bezrobocia, do wzrostu cen żywności? To oczywiście powodowało niezadowolenie. Jednocześnie zmieniła się także sytuacja międzynarodowa w lipcu. Wybuchła rewolucja w lipcu 1830 roku, rewolucja we Francji. Belgowie zaczęli walczyć o oderwanie się od Holandii. Przypomnijmy, że jakby symbolicznym już zdegradowaniem pozycji Królestwa Polskiego było nieobsadzenie po śmierci namiestnika zajączka tej właśnie ważnej, konstytucyjnej funkcji miała rządzić Rada Administracyjna. Także te zjawiska gospodarcze, o których pani wspomniała, niekorzystne, nasilające się w końcu lat dwudziestych, dotykające niemałej części ludności szlacheckiej i wreszcie to znużenie elit, młodszych elit oficerskich w królestwie, sposobem traktowania przez wielkiego księcia Konstantego, wszędobylskim można powiedzieć spenetrowaniem życia towarzyskiego Warszawy przez agentów Konstantego i Nowosilcowa, to wszystko dokuczało coraz bardziej, no i wreszcie oddziaływanie literatury romantycznej, romantyzm już wchodzi do świadomości młodszego pokolenia przypomnijmy raz jeszcze, 1822 rok to jest moment wydania ballad i romansów Mickiewicza, ale potem przychodzi już zesłanego Mickiewicza, wydane w Petersburgu dzieło o ogromnym ładunku wybuchowym Konrad Wallenrod. To są także dzieła innych romantyków. Zamek Kaniowski Maria to jest towarzysząca tym dziełom ostra publicystyka i legalna i nielegalna Maurycego Mochnackiego, towarzysząca między innymi sądowi sejmowemu. Mochnacki z pasją krytykował całą tę sytuację jako objaw podporządkowania Polski rosyjskiemu imperium. No i wreszcie pojawiają się pomysły wykorzystania kłopotów Rosji związanych z wojną z Turcją. Rosja zaangażowana w tę wojnę naraziła się na krawędź, można powiedzieć, konfliktu z Wielką Brytanią. I tak rodzi się jedna z najbardziej intrygujących historii do dziś nie mających rozwiązania. Mój kolega z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Głębocki, bada te historie w archiwach brytyjskich, rosyjskich, amerykańskich. Chodzi o spisek koronacyjny. Miał przyjechać Mikołaj na koronację, do Warszawy na króla Polski w 1829 roku i wśród młodych konspiratorów w Warszawie rodzi się pomysł zabicia całej rodziny carskiej w czasie tej uroczystości z nadzieją, że może to właśnie w sytuacji konfliktu geopolitycznego Rosji z Wielką Brytanią doprowadzić do szansy na wybicie się Polski na niepodległość. No ale oczywiście odradzają bardziej umiarkowani przedstawiciele starszej troszkę opozycji tak radykalne środki ale ta historia opisana, przypomnijmy, m.in. w Kordianie, a mająca faktyczne podstawy źródłowe, świadczy właśnie o narastającej determinacji spiskowców. No jakoś musimy wyrwać się z tej matni zależności od Rosji. I wreszcie przychodzi ten moment chyba kluczowy, kiedy car Mikołaj, w momencie kiedy wybuchła rewolucja, powstanie w Belgii, w 1830 roku decyduje się ogłosić mobilizację i wziąć pod uwagę możliwość wysłania wspólnie Wojska Rosyjskiego i Wojska Królestwa Polskiego do tłumienia rewolucji w Belgii. No To dla spiskowców, którzy od 1828 roku konspirują w szeregach podchorążych zwłaszcza i młodszych oficerów Armii Królestwa Polskiego, jest sygnał alarmowy. To mamy ruszyć razem z Rosjanami, tłumić rewolucję w zachodniej Europie. To oczywiście będzie umacnianie braterstwa broni w walce z wolnością. Braterstwa broni z opresywną dla nas Rosją. A więc musimy temu zapobiec, musimy powstać zanim będzie za późno. I to jest właśnie ów czynnik, który niewątpliwie przyspiesza decyzję o wybuchu powstania. Historia żywa